Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, właśnie minęła szósta. Poranek dwójki. Już całkiem widny jest wtorek, 14 kwietnia, 104 dzień roku. Słońce w znaku Barana wzeszło o 5.42, zajdzie o 19.32. Dzień będzie trwał zatem 13 godzin i 50 minut. Imieniny obchodzą Berenika, Jadwiga, Julianna, Justyna, Maksym, Maria i Walerian. A serdeczne życzenia kierują do Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Williams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Pogoda Niby wiosna w pełni, a przymrozki trzymają się dobrze. Minionej nocy mogły zdarzyć się zwłaszcza w województwach podlaskim i podkarpackim. Na pozostałym obszarze temperatura wyniosła w nocy od 4 do 9 stopni Celsjusza i było zasadniczo pogodnie. Nad dwójkowym studiem na razie tego nie widać, ale dzień ma być podobno dość pochmurny. W zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu, a po południu także miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce wystąpił opady deszczu. Temperatura maksymalna to od 12 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Na przeważającym obszarze kraju będzie od 13 do 18 stopni. Chłodniej tylko na helu, proszę Państwa, 10 stopni. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Muzykę do dzisiejszego poranka wybrał Tomasz Szachowski. Na początek usłyszeliśmy fragment szóstego kwintetu Giemol Luigi'ego Boccariniego w wykonaniu Ensemble Exploration. Poranek dwójki. 14 kwietnia obchodzony jest corocznie Dzień Patrzenia w Niebo. Proszę Państwa, to nieformalne święto, które zachęca nas do zatrzymania się, oderwania od codziennych spraw i spojrzenia w górę. I zachęcam do tego, zwłaszcza tych z Państwa, którzy już są z nami, a więc już otworzyli oczy i mogą jeszcze te przemiany nieba z różowego i fioletowego na błękitny i biały i złoty zobaczyć, bo naprawdę dziś gra świateł, przynajmniej nad Warszawą jest wspaniała. Jeśli u państwa również to proszę do nas napisać poranek radio.pl. A dziś poezja zajmie poczesne miejsce w poranku. Niebawem tradycyjnie wiersz na dzień dobry, ale duży i bodaj najstarszy w Polsce festiwal poetycki będzie też tematem rozmowy o 8:30. Wcześniej już za kilka chwil, przeglądając kalendarz, wspomnimy między innymi profesora Zbigniewa Mikołajkę. Wszystkie cywilizacje Tradycyjne, zaznaczały etapy życia, przez które człowiek musi przejść i biologiczne, i społeczne, i intelektualne poprzez budowanie progów, tajemniczenia progów inicjacyjnych. Do postaci profesora Zbigniewa Mikołajki powrócimy też około 7.30. Przed siódmą odwiedzimy jeszcze nowe miejsce kulturalne na mapie Gdańska. Planujemy, żeby poza oczywiście działalnością wystawienniczą, programami społecznymi, pojawiły się też nowe funkcje, czyli kawiarnie. A w pierwszym utworze po godzinie ósmej zabrzmi głos Jakuba Józefa Orlińskiego, ponieważ jego album nagrany wspólnie z Michałem Bielem jest naszą nową płytą tygodnia. Teraz już trzecia część koncertu na orkiestrę smyczkową Gra Grażyny Bacewicz w wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą ubiegłotygodniowego jubilata maestro Jerzego Maksymiuka. Prawie 15 minut po 6 słuchają Państwo poranka dwójki. Kalendarz. Zaczniemy od bardzo odległej rocznicy świadczącej o trwałości niektórych kultur i cywilizacji. 1810 lat temu, 14 kwietnia 216 roku urodził się Mani, znany też jako Manes i Manicheusz, perski myśliciel, twórca manicheizmu. Poglądy religijne Maniego łączyły wpływy różnych religii, przede wszystkim zoroastryzmu, ale też chrześcijaństwa. Jednym z bardziej znanych manichejczyków, a później polemistów tej doktryny. Był święty Augustyn. Z terenów obecnego Iranu przeniesiemy się do USA, by wspomnieć rocznicę wybitnie śniadaniową. 130 lat temu w Stanach Zjednoczonych opatentowano płatki kukurydziane. A skoro jesteśmy już przy mniej raczej dziecięcym, to wspomnijmy jeszcze, że 14 kwietnia 1942 roku urodziła się Danuta Wawiłow, jedna z najznakomitszych polskich dwudziestowiecznych autorek wierszy i słuchowisk dla dzieci. Kolejne rocznice przybliży Państwu Maria Czok. Rozpoczynamy wertowanie kalendarza, a w nim znajdziemy informację, że obchodzimy dziś święto chrztu Polski. Cofnijmy się zatem do roku 966. Państwo polskie nie do końca rozumiemy dlaczego, ale bardzo sprawnie i szybko zostało stworzone i wręcz wybuchło. I na pewno religia chrześcijańska dając podstawę ideową dla władzy ponadplemiennej, odegrała tu swoją, powiedzieliśmy, administracyjno-polityczno-państwowo-twórczą rolę. To bez wątpienia. Tłumaczył profesor Wojciech Fałkowski, a dziś przypada 1060 rocznica Chrztu Polski. Teraz powinnam Państwu powiedzieć Bonantagon, co w języku Esperanto znaczy Dzień Dobry. 109 lat temu zmarł Ludwik Zamenhof, lekarz i właśnie twórca języka Esperanto. Będąc nastolatkiem, Zamenhoff zaczął pracować nad językiem, który będzie równie prosty dla wszystkich ludzi, którzy, którzy by chcieli się go nauczyć. Wymyślił podstawowe Zasady, które później no, zamieniły się w podręcznik, rozesłał ten podręcznik. To warto pamiętać, że Zamenhof to wszystko robił za swoje pieniądze. Za swoje mhm. pieniądze go wydał, wydrukował, nie sprzedawał, rozesłał do lingwistów, tych najbardziej znanych, z którymi się, z wieloma z nich się zaprzyjaźnił później. I ten język stał się językiem pokoju. Tłumaczył Paweł Pietkun, bloger, dziennikarz i esperantysta. 85 lat temu w lidze na świat przyszła Paula Raksa o której opowiadał jej biograf Krzysztof Tomasik. W takim tygodniku, dzisiaj już zapomnianym dookoła świata, stworzono taką rubrykę Gwiazda Tygodnia i co tydzień prezentowano po prostu jakąś ładną właśnie w zamierzeniu dziewczynę. I rzeczywiście w Barze Mlecznym we Wrocławiu została namierzona Paula Raksa, wówczas 19-letnia studentka polonistyki we Wrocławiu, i można powiedzieć, że się zaczęło, chociaż oczywiście to też bardziej skomplikowane, bo, bo te zdjęcia zobaczyła Maria Kaniewska, która wówczas przygotowywała się do realizacji kolejnej adaptacji Kornela Makuszyńskiego i tak się zaczęło. Pan pewnie jest szatan. Tak, tak mnie pan profesor nazywa. Od razu pana poznałam. A po czym? Po parasolu stryja. O właśnie, pan profesor zapomniał. Fragment filmu Szatan z siódmej klasy, w którym zagrała Pola Raksa. A teraz o jeszcze jednym obrazie, ponieważ 40 lat temu miała miejsce premiera filmu Dziewczęta z Nowolipek w reżyserii Barbary Sass. Rąka! Rąka! Rąka! Dara! Dara! Poczekajcie na mnie! Dara! Dziewczęta z Nowolipek, czyli film fabularny w reżyserii Barbary Sas z 1985 roku na podstawie powieści Poli Gojawiczyńskiej. Dwa lata temu odszedł profesor Zbigniew Mikołajko, poeta, filozof i pedagog. Wszystkie cywilizacje tradycyjne zaznaczały etapy życia, przez które człowiek musi przejść i biologiczne, i społeczne, i intelektualne poprzez budowanie progów, tajemniczenia progów inicjacyjnych. Tymczasem od paru dziesiątków lat coraz mocniej na zachodzie, do którego jakoś tam Polska należy, te progi zaczęły być wymywane. No i teraz społeczności permisywne, takie przyzwalające zachodu zabrały młodzieży coś. Zamiast tego pojawia się często dzika, spontaniczna inicjacja, taka oparta na przemocy, niepodlegająca kontroli społecznej. Ale wychodzą ludzie, którzy w większości nie znają żadnych wymagań, nie stawiają sobie, nie wiedzą, że muszą. Mówił profesor Zbigniew Mikołajko. A do postaci wybitnego filozofa religii jeszcze powrócimy w dzisiejszym poranku dwójki, natomiast w tym momencie jeszcze jedno wspomnienie zapisane na papierze nutowym. Dziś przypada 267. rocznica śmierci Jerzego Fryderyka Händla. Posłuchajmy w takim razie uwertury muzyka na wodzie w wykonaniu zespołu Zefiro. trzeciej godzinie naszego porannego spotkania. Już teraz chcę państwu zapowiedzieć, że odbędziemy podróż i to w niemal w sensie ścisłym, dlatego, że będziemy się łączyć e, z województwem Zachodnio Pomorskim. Będzie to podróż do koło Kołobrzegu, choć dziś jeszcze zahaczymy o koszalin. A celem e, będzie Festiwal Transport Literacki. To już 31 e, edycja festiwalu, może nie w tym samym miejscu, ale poniekąd pod tą samą egidą, pod kierownictwem Artura Burszty. Hasłem tegorocznego festiwalu są słowa tu zaczyna się dalej, dlatego że to nigdy nie są imprezy skupione na ponownym odczytaniu kanonu albo ustalaniu tego ścisłego kanonu literackiego. To jest festiwal, gdzie bada się nowe obszary literatury, nowe języki poezji. Również obserwuje się prozę europejską i tą spoza Europy, też z takiego ducha, może nie czysto awangardowego, albo nie tylko awangardowego, ale tego, który najlepiej wyczuwa puls współczesności. I proszę Państwa, no, artystów przez cztery dni, przez Kołobrzeki, i Dźwirzyno, bo tam dokładnie będzie się odbywał festiwal, przewinie się blisko sześćdziesięcioro. Muzykę zapewni Jerzy Mazol. Natomiast, no, oczywiście w literaturze to trochę inaczej wygląda, ale gdybyśmy mieli podawać tak zwany line-up festiwalu, no to tą gwiazdą pierwszej wielkości byłby zapewne węgierski, postmodernistyczny prozaik Peter Nodosz. Posłuchajmy fragmentu jego bodaj pierwszej powieści, koniec pewnej sagi rodzinnej w przekładzie Marii Salapskiej i interpretacji Wojciecha Duryasza. Z samochodu wysiadło trzech mężczyzn. Jeden został przy furtce. Dwóch szło alejką między różami. Może mnie zabiorą? Chcieli zadzwonić, ale ja wcześniej otworzyłem drzwi. Mały, czy oprócz ciebie jest ktoś jeszcze w domu? Babcia. Moja babcia umarła. Coś takiego. A jest ktoś jeszcze w domu? Nie, tylko ja. Drzwi były otwarte. Powiedział, żebym stanął przed lustrem. Stanąłem przed lustrem, a on został w przedpokoju i oparł się o drzwi. Pomyślałem, że to bardzo ciekawe. Widzi mnie teraz nie tylko z przodu, ale też w lustrze widzi moje plecy. Drugi wszedł do środka. Idzie przez mój pokój. Widać go w drzwiach. Zatrzymuje się w pokoju babci. Bela, chodź tu natychmiast. Co jest? Bela, szybko. Tu rzeczywiście leży trup taka gęsta, psychologiczna, ale też nawiązująca do wydarzeń z najnowszej historii Węgier. Proza będzie tematem na pewno sobotniego spotkania wieczornego z Peterem Nadoszem w Dźwirzynie. Jaką w ogóle szczególną formułę, nieco zamkniętą, ale no, taką chyba działającą jak taki kocioł ma Festiwal Transport Literacki. O tym wszystkim my z Arturem Bursztą i Aleksandrą Olszewską z Biura Literackiego porozmawiamy o 8.30. Państwa chciałabym zapytać z jakim żyjącym pisarzem lub pisarką chcieliby państwo spędzić długi weekend. Poranek dwojki małpa albo można też do nas zatelefonować 22 645 22 22. A teraz posłuchajmy Robiego Lakatosza. Myślę, że w takim tempie będą upędziły pociągi z festiwalowiczami do brzegu już za mniej więcej dwa tygodnie. Teraz jest 6.31. Wiersz na dzień dobry. 120. rocznicę urodzin Samuela Becketa Słuchamy w poranku dwójki wierszy noblistym. Dramaturg, prozaik i poeta urodził się w Fox Rock pod Dublinem, w zamożnej protestanckiej rodzinie wywodzącej się z francuskich hugenotów przybyłych do Irlandii w XVII wieku. Sam Samuel Beckett przyszedł na świat w Wielki Piątek 13 kwietnia. Co więcej, on się urodził wieczorem o godzinie 9. W Judei 2000 lat temu liczono czas od godziny 6, a zatem godzina 3 po południu to właśnie godzina 9. Beckett twierdził, że urodził się w godzinie śmierci Chrystusa. Mówił na naszej antenie Antoni Libera, tłumacz Becketta, reżyser jego sztuk, znawca twórczości autora, czekając na Godota. Ale my dziś Posłuchamy wiersza w innym przekładzie Wiersz zatytułowany Alba W tłumaczeniu Adama Komorowskiego Czyta Zbigniew Zapasiewicz Przed świtem tu będziesz I Dante, i Logos, i wszystkie warstwy, i misteria I wypalony księżyc Za białą równiną muzyki Ustalisz to wszystko przed świtem Grobowy, łagodny, śpiewający jedwab nachylony ku czarnemu firmamentowi z palmy, deszcz na kwiecie bambusa, wierzbowa aleja. Kto jednak cię skłoni palcami współczucia, by popiół żyrować, nic nie dołoży do twej szczodrości, której piękno to prześcieradło na oczach, oświadczenie w sobie przewleczone poprzez burzę herbów, tak więc tu nie ma słońca, ani odsłonięcia, ani gospodarza, tylko ja, potem prześcieradło i cielsko. Jutro posłuchamy wiersza Dons w interpretacji Adama Ferencego. A już teraz pora na muzykę Fryderyka Chopena. Tomasz Szachowski wybrał dla nas dzisiaj Ala Polaka z wariacji na temat Lacidarem La Mano w wykonaniu Nelsona Gernera z orkiestrą XVIII wieku pod dyrekcją Fransa Bruhena. Posłuchajmy. Za pół minuty będzie godzina siódma. My robimy pierwszy w poranku dwójki sus w kierunku morza. Na mapie kulturalnej Polski pojawił się bowiem nowy punkt Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej. Nowa instytucja powstała w wyniku połączenia Centrum Sztuki Współczesnej Łaznia oraz Gdańskiej Galerii Miejskiej. Pierwsza z placówek od lat rozwijała program wystaw, działań społecznych, współpracy międzynarodowej i edukacji kulturalnej, specjalizując się m.in. w art and science. Druga budowała dialog między lokalnym środowiskiem artystycznym a szerszym Sztuki współczesnej. Nowy podmiot dysponuje teraz pięcioma oddziałami, ma. Produkować, prezentować i wspierać sztukę współczesną, rozwijając relacje między artystami, publicznością i miastem, nawiązując ogólnopolskie i międzynarodowe współprace oraz działając na rzecz zróżnicowanego obiegu sztuki. Podczas inauguracji Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej jej dyrekcja i kuratorzy opowiedzieli o profilu nowej placówki, a także o planach na najbliższy rok, m.in. o powołaniu Biura Obsługi Artysty. Na spotkanie wybrał się Marcin Mindykowski. Prezentacja kończyło takie hasło o tym, że myślicie o nowej instytucji jako o przestrzeni, gdzie marzenie jest możliwe i marzenie nie jest dyskwalifikowane jako naiwność, tylko jest to traktowane jako przestrzeń dla wyobraźni, wspólnego myślenia o świecie i początek pewnej sprawczości, pewnej zmiany. Czasy, w których żyjemy i ta rzeczywistość geopolityczna i to, co się dzieje w związku ze zmianami klimatu, to wszystko powoduje, że jesteśmy w takim momencie, który często jest trudny i przetłaczający ja to też często słyszę w rozmowach ze studentami na Akademii. Taki niepokój. Marta Kołacz, dyrektorka Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej. I teraz myślę, że instytucje powinny być tym miejscem, które inspirują i dają nadzieję. Ja przynajmniej bardzo bym chciała teraz taką instytucją kierować. I to bardzo bliskie jest mi to myślenie Rebeki Solni to nadziei. Do nadziei w mroku. Że ona nie jest o tym, że wszystko będzie dobrze. Ja nie mówię nikomu, słuchajcie, wszystko będzie świetnie, ta instytucja będzie świetna you <laughs> Ja mówię o tym, że my dołożymy wszelkich starań, żeby to marzenie się udało. Ja myślę, że w tym przeciążeniu online, z całą tą rewolucją cyfrową, w którą przechodzimy, to instytucje publiczne powinny być dla nas taką oazą do tworzenia prawdziwych relacji opartych o fizyczny kontakt i o prawdziwe, realne, fizyczne doświadczenie w przebywaniu ze sztuką. No i w związku z tym planujemy, żeby poza oczywiście działalnością wystawiedniczą, programami społecznymi, Pojawiły się też nowe funkcje, czyli kawiarnie. O ile muzeum wprowadza rzeczy do kanonu, pokazuje rzeczy wielkie, znane i blockbustery, to rolą CSW jest pokazywanie i odkrywanie tego, co nieznane. Połączenie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Gdańskiej Galerii Miejskiej poprzedziły bardzo szeroko zakrojone badania, także wśród gdańskiego lokalnego środowiska artystycznego. I domyślam się, że powołanie Biura Obsługi Artysty jest pomysłem, który w jakiś sposób wynika z tych badań czy z potrzeb, które państwo zdiagnozowali. Tak właśnie jest. Maria Sasin. Zastępczyni dyrektorki Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Pojawiało się bardzo, bardzo dużo wątków, od takich spraw bardziej formalnych, czyli gdzie artysta może pozyskać środki na stworzenie wystawy, wydanie katalogu i tak dalej. Jakie są możliwości pozyskania jakichś kontaktów, wymian, rezydencji, po sprawy takie bardziej już programowe, merytoryczne, związane bezpośrednio średnio z samą twórczością, czyli tak zwany mentoring kuratorski, jakkolwiek to brzmi, ale takie wsparcie już typowo merytoryczne ze strony kuratorów właśnie instytucji, takiej jak nasza. Podczas tych spotkań artysta mógłby więcej się dowiedzieć, w jaki sposób może opowiadać powiedzmy skutecznie, o swojej twórczości, w jaki sposób przygotować swoje portfolio, do jakich galerii mógłby się skierować. Będą to na początku dyżury, czyli jakieś wyznaczone dni, godziny, kiedy właśnie kuratorzy będą dostępni i nie chcemy też zapominać o odbiorcach no bo artyści oczywiście zawsze są obecni, byli i będą, natomiast gdzieś tam o tych odbiorcach nie zawsze się pamięta, myśli się, że oni po prostu będą, przyjdą, a chyba to nie jest takie proste. Także będziemy się też temu przyglądać, jak bardziej otworzyć się na taką publiczność, może troszkę mniej wyspecjalizowaną, nie taką, dla której to jest bardzo takie oczywiste i proste przyjść na wystawę sztuki współczesnej. I na wystawę, na której się czują swobodnie i nie mają trudności w odbiorze, tylko właśnie interesują nas też tacy odbiorcy nowi. Trzy wystawy, w które zaangażowana jest Pani, podejrzewam, będą bardzo ważne dla nowej instytucji. Przed nami trzy wystawy, które w bardzo różny sposób będą podejmować zagadnienia przestrzenne, zagadnienia architektoniczne. Aneta Leman, kuratorka to wystawy Poza nawierzchnią, wystawa Modele Wspólnoty oraz wystawa Moniki Zawackiej pod nazwą Dolne Obecne. Każda z tych wystaw proponuje nam inną perspektywę myślenia i patrzenia, odczuwania architektury, miejskości, miejsc, przestrzeni. Myślę, że to jest ciekawy program dla bardzo ciekawego momentu Instytucji nowo powołanej, która będzie miała, ma pięć oddziałów, więc jeżeli mówić o przestrzeni, no to my jesteśmy bardzo rozprzestrzenieni i też znajdujemy się właściwie w trzech dzielnicach czy subdzielnicach, bo myślę co o Śródmieściu, no to właściwie większość naszych oddziałów tutaj się znajduje. To są bardzo dobre momenty, bardzo dobre okazje do tego, żeby porozmawiać o tym, jaka jest kondycja przestrzeni miejskich wokół nas, jakie wartości implikują konkretne rozwiązania projektowe, jakie to ma znaczenie dla lokalności, dla wspólnot i dla jednostek. To jest coś takiego, co chciałabym, żeby nas mocno wyróżniało i ważny rys naszej tożsamości, czyli nie instytucja jako telewizor, transmiter wiedzy, mówiący i objaśniający świat. Ja uważam, że ten model się kończy. Z dyrekcją i kuratorkami Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej rozmawiał Marcin Mindykowski. W kwietniu wstęp do wszystkich pięciu oddziałów będzie bezpłatny, później zostanie wprowadzony wspólny bilet w cenie 15 zł. A o muzealnictwie w wymiarze teoretycznym będzie też dzisiaj mówił w rekomendacjach Krzysztof Szczerski. Muzyka dawna, konkretnie trzecia część koncertu Cedur Antonia Vivaldiego solo na skrzypcach grał Giuliano Carmignola, towarzyszyła mu Akademia Bizantyna pod dyrekcją Ottavio D'Antone. W rozmowach pozostajemy wśród tematów związanych ze sztuką współczesną. Trwają przygotowania do pokazu Języków Wody na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji. Podczas tego biennale w pawilonie polskim zostanie zaprezentowana praca Gnyburskiej i Daniela Kotowskiego, inspirowana pieśniami wielorybów i językiem migowym. Oprócz nich zobaczymy także i usłyszymy społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche. Nagrań do instalacji dokonano na basenie, a za ich realizację akustyczną była odpowiedzialna reżyserka dźwięku Katarzyna Szczerba. Najpierw trzeba się nauczyć te dźwięki wydobywać, więc tutaj były próby,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 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale Arte 2026 w Wenecji odbędzie się od 9 maja do 22 listopada, a z Katarzyną Szczerbą, która jest odpowiedzialna za dźwiękową stronę projektu Języki z Wody, spotkała się we wczorajszej audycji rozmowy po zmroku Maria Czok. Audycje będą Państwo mogli już niebawem znaleźć na naszej stronie internetowej. I utwór Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu beli fleka na banjo i mandolinę. Pytałam Państwa o to, z jakim najlepiej żyjącym może tylko żyjącym, tak, bo idealnie pisarzem chcieliby państwo spędzić długi weekend, a może chociaż długie spotkanie, bo może kilka dni to mogłoby być dla obu stron krępujące. No pan Sebastian w każdym razie ma taki pomysł, myślę bardzo e, interesujący, przyznam, że chętnie przy, przyłączyłabym się do takiego spaceru, bo chciałby między innymi przejść się ulicami Bombaju z Salmanem Rajdim na spokojnie gawędząc. Yy, I patrzę, że pan Sebastian wspomina również, że niebo yy, grafitowe, również nad Warszawą, yy, tutaj nad yy, studiem radiowej dwójki też powoli już ciemniej, już nie jest takie piękne, różowo-złote. Proszę Państwa, jak tam u Państwa niebo nad oknami, proszę, czy za oknami, proszę napisać się. Również w tej sprawie można się do nas odzywać. Poranek dwójki małpa.polskieradio.pl PolskieRadio.pl.